Nasza dzisiejsza proklamacja pochodzi z listu do Tytusa, drugiego rozdziału, wersetów od 11 do 14. Wierzę, że jest to jeden z najpiękniejszych opisów ludu Bożego, jaki możemy znaleźć w Piśmie Świętym. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych porządliwości. I na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie,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 Czy chcesz być jednym z tych szczególnych ludzi, gorliwych, w dobrych uczynkach? Jeśli tak, to musisz pozwolić Panu się oczyścić, bo w tego rodzaju ludziach nie ma miejsca dla nieczystości. Dzisiaj wieczorem chcę mówić na temat mieszaniny, mikstury. Przypuszczam, że większość z Was wie o tym, że w ciągu ostatnich miesięcy czy nawet roku, nastąpił wybuch dziwnych, ponadnaturalnych manifestacji wśród ludu Bożego. Kto z Was o tym wie? Podnieście ręce. Widzę, że wiecie, o co chodzi. Chcę przedstawić moją osobistą ocenę tego, co się dzieje. Na samym początku Chciałbym zaznaczyć, że dziwne manifestacje nie są mi obce. Właśnie w takich okolicznościach zostałem zbawiony. Nie zostałem zbawiony wychodząc na środek w zboże i odmawiając modlitwę. Zostałem zbawiony w raczej dość niezwykły sposób. Nigdy nie spotkałem drugiej osoby, która zostałaby zbawiona w taki sam sposób. Działo się to wszystko w roku 1940 i 1941, jeśli potraficie uwierzyć, że tak dawno temu ludzie też żyli. W 1940 roku zakończyłem siedmioletni okres studiów na Uniwersytecie w Cambridge i zostałem wybrany na wykładowcę filozofii w King's College w Cambridge. Następnie zostałem powołany do armii. I tu pojawił się problem, z którym boryka się większość ludzi powoływanych do armii. Co też wziąć z sobą do czytania? Zwłaszcza, że moje życie było poświęcone czytaniu i studiowaniu książek. Uznałem, że moim obowiązkiem jako filozofa jest przestudiowanie Biblii. Uważałem to za zajęcie filozoficzne i nie traktowałem Biblii jako książkę natchnioną czy boską. Wiedziałem jednak, że wywarła niezwykły wpływ na rodzaj ludzki i dlatego uznałem, że moim obowiązkiem jako filozofa jest dowiedzieć się, co Biblia ma do powiedzenia. Zanim zgłosiłem się do armii, kupiłem sobie ładną czarną Biblię. Nie wiedziałem zresztą, żeby były w innych kolorach. 12 września 1940 roku przyjechałem do męskich koszar w Krokhem. Zastanawiając się, w jaki sposób studiować Biblię, zdecydowałem, że będę ją czytał od początku do końca, tak samo jak każdą inną książkę. W Pierwszą noc w koszarach usiadłem na łóżku w sali, w której mieszkało jeszcze 24 innych rekrutów i zacząłem czytać od pierwszej Księgi Młodzieszowej, pierwszego rozdziału i pierwszego wersetu. Oczywiście nie zdawałem sobie sprawy z tego, jaką wywołam reakcję, kiedy zobaczył mnie czytającego Biblię. Przed kolegami nic się nie ukryje i zaraz wszyscy zaczęli się zastanawiać, co on tam robi. Włącznie ze mną wszystkich wbiłem z tropu, bo kiedy nie czytałem Biblii, nie żyłem tak jak ci, którzy ją regularnie czytali. Żyłem zupełnie inaczej. Biblia jawiła mi się jako książka ponura, obca i nieciekawa. Ale powiedziałem sobie, że nie ma takiej książki, której ja nie byłbym w stanie przeczytać od początku do końca. Po około dziewięciu miesiącach dotarłem do księgi Joba. I tak posuwałem się do przodu szybciej niż wielu chrześcijan jest w stanie to robić. W tym czasie nasza jednostka została przeniesiona do Scarborough. Bez opowiadania szczegółów powiem tylko, że pewien żołnierz zaprosił mnie na niedzielne nabożeństwo. Był dość nieśmiały w tym zapraszaniu. Ale powiedziałem mu, że mimo iż nie wierzę w religię To nie mam nic innego do roboty w niedzielę po południu i przyjdę popatrzeć Nie wiem dlaczego tak powiedziałem Gdyż w czasie religijnych nabożeństw, z jakimi się wcześniej zetknąłem Nie było na co patrzeć Poszedłem na to nabożeństwo i okazało się, że był to kościół zielonoświątkowy Wcześniej nic nie słyszałem o zielonoświątkowcach, ani nawet o baptystach Wiedziałem, że są Anglikanie, katolicy i metodyści, o których wiedziałem, że wcześniej w brytyjskiej historii sprawiali czasem kłopoty. Dlatego usiadłem tam z bardzo krytycznym nastawieniem. Weźcie pod uwagę, że wcześniej przez 7 lat ćwiczono mnie w analizowaniu, rozbieraniu na czynniki pierwsze i poddawaniu krytyce wszystkiego, co tylko się dało dowiedziałem się, że tamtejszy kaznodzieja wcześniej był taksówkarzem. To jeszcze bardziej umocniło mnie w takim nastawieniu. Wiele dziwnych rzeczy się tam działo. Śpiewali z czerwonych śpiewników. Kto wtedy słyszał o czerwonych śpiewnikach? Klaskali w ręce i w dodatku wielokrotnie powtarzali słowa. Czekałem, jakie będzie kazanie. Kaznodzieja czytał tekst szóstego rozdziału Księgi Zajasza. I zajaśnił wizję Pana w chwale i wołał. Biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla, Pana zastępów. Byłem człowiekiem nieczystych warg i mieszkałem pośród ludzi nieczystych warg. Kiedy to usłyszałem, pomyślałem sobie, że nikt nigdy dokładnie mnie nie opisał. Jeśli znacie brytyjską armię, to wiecie, że są to rzeczywiście ludzie o nieczystych wargach, a moje własne były równie nieczyste jak wargi innych żołnierzy. Dlatego przyciągnął tym moją uwagę. Nie mogłem nadążyć za jego rozważaniami. Należał bowiem do ludzi, którzy przeskakują z jednego miejsca do drugiego, ze Starego Testamentu do Nowego i z powrotem. W końcu doszedł do okresu panowania króla Saula, i prowadził wymyślony dialog pomiędzy królem Saulem a małym pasterzem Dawidem. Powiedział, że Saul był wyższy o głowę od pozostałych ludzi. Dlatego kiedy odgrywał ten dialog i mówił kwestię Saula, wskoczył na ławkę i udawał, że patrzy z góry na Dawida. Z wielkim zainteresowaniem śledziłem to, co się działo. Ale w trakcie wypowiedzi króla Saula złamała się ławka i kaznodzieja trzaskiem spadł na podium. Gdybyście planowali zrobić wrażenie na filozofa w Cambridge, to prawdopodobnie pominęlibyście tę część. Nie z powodu tego, ale właśnie mimo tego wszystkiego pomyślałem sobie, że ten człowiek wie o czym mówi. Kiedy kazanie zbliżało się do końca, zostałem całkowicie zaskoczony. Nigdy czegoś podobnego nie wiedziałem. Wszystkie głowy się pochyliły, oczy zamknęły, w tle nie było żadnej muzyki. Padło wezwanie. Jeśli tego chcesz, cokolwiek to było, to podnieś rękę. Potrafiłem skojarzyć z tym tylko to, co przydarzało się Izajaszowi. Nie miałem zamiaru publicznie w zgromadzeniu podnosić ręki. Do głowy by mi to nie przyszło. Siedziałem więc tylko w tej kamiennej ciszy, a dwa niesłyszalne głosy przemawiały do mnie. Jeden mówił. Jeśli podniesiesz rękę przy tych wszystkich kobietach, a jesteś żołnierzem w mundurze, to będziesz wyglądał bardzo głupio. Drugi mówił, jeśli jest w tym coś dobrego, to dlaczego miałbyś tego nie mieć? Byłem sparaliżowany i nie mogłem zareagować. Cisza trwała jakieś 2-3 minuty. I wtedy zupełnie nieoczekiwanie zdarzył mi się cud. Zobaczyłem, jak moja prawa ręka podnosi się do góry, a wiedziałem, że ja jej nie podnoszę. Wierzę, że Bóg robi rzeczy, których się nie spodziewamy. I to było wszystko, czego ci ludzie oczekiwali. Nabożeństwo się skończyło i wyszliśmy. Nikt nie udzielał mi żadnych porad, ale zostałem zaproszony do domu starszego małżeństwa ze Scarborough. W tamtych czasach jedzenie w wojsku było marne i zaproszenie było czymś wspaniałym. Kiedy przeszliśmy do domu, żona, która była kobietą niskiego wzrostu w wieku około 60 lat, opowiedziała mi, że jej mąż został zwolniony z armii w czasie I wojny światowej, ponieważ miał gruźlicę jednego płuca. Zdawałem sobie sprawę, że aby zostać zwolnionym z armii, trzeba mieć poważną diagnozę. Potem powiedziała, że modliła się o uzdrowienia męża codziennie przez 10 lat. Pomyślałem sobie, że nie potrafię sobie nawet wyobrazić, żeby ktoś o cokolwiek modlił się codziennie przez 10 lat. Potem dodała, że po 10 latach, kiedy pewnego dnia była w salonie i modliła się, Bóg przemówił do niej w sposób słyszalny. Powiedział, domagaj się tego. W chwili, kiedy powiedziała, domagam się tego, jej mąż całkowicie został uzdrowiony. Tak jak siedział na łóżku i kaszlał krwią. Powiedziałam wtedy do siebie, być może odnalazłem to, czego szukam przez całe życie. Kiedy usiedliśmy do kolacji, zaczęli się modlić, co znowu było dla mnie zaskoczeniem. Tego dnia miałem pełny zestaw niespodzianek. Posiłek był znakomity, ale po jego zakończeniu, bez żadnego ostrzeżenia czy wytłumaczenia, znowu zaczęli się modlić. Przy owalnym stole siedziało siedem osób i zauważyłem, że modlą się kolejno jeden po drugim. Zauważyłem też, że moja kolej szybko się zbliża. Nigdy i nigdzie wcześniej nie modliłem się głośno i spontanicznie. Kiedy przyszła moja kolej, otworzyłem usta i powiedziałem Panie, wierzę, pomóż mojej niewierze”. i zamknąłem usta. Taka była moja pierwsza modlitwa. Powiedzieli mi, że w zborze Assemble of God jest przebudzenie i pojedziemy tam we wtorek wieczór. Nie wiedziałem ani, co to jest przebudzenie, ani Assemble of God, ale uznałem, że to też należy do całej sprawy i poszedłem z nimi. Kaznodzieja w tym zborze głosił w oparciu o tekst Henocha nie było, gdyż zabrał go Bóg. Przedstawił bardzo żywy opis zniknięcia Henocha. Chcąc go uwspółcześnić, powiedział, że po zniknięciu wszyscy szukali Henocha. Przyjechali ze Scotland Yardu z psami trapiącymi, które szły śladem, ale się urwał. Doszli więc do wniosku, że musiał zostać zabrany do góry. Jako logik pomyślałem, że to jest logiczne i że mogę to przyjąć. Przy końcu kazania już wiedziałem, co się zbliża. Wszystkie głowy się pochyliły, oczy zamknęły. Pomyślałem sobie, że skoro ostatnio ktoś inny za mnie to zrobił, to nie mogę liczyć, że to się powtórzy, a więc tym razem sam z rozmysłem podniosłem rękę. Nie wiedziałem tylko po co ją podniosłem. Potem podszedł do mnie kaznodzieja, więc pomyślałem, że chyba potrafi dostrzegać problemy człowieka na podniesionych rękach. Zapytał mnie, czy wierzę, że jestem grzesznikiem. Moją specjalnością były definicje, więc szybko przebiegłem w myślach wszystkie oczywiste definicje grzesznika. Wszystkie bardzo dobrze do mnie pasowały. Odpowiedziałem, że wierzę, że jestem grzesznikiem. Następnie zapytał mnie, czy wierzę, że Chrystus umarł za moje grzechy. Zastanowiłem się dokładnie i odpowiedziałem. Szczerze mówiąc, nie potrafię zrozumieć, co śmierć Jezusa Chrystusa sprzed XIX wieków może mieć wspólnego z grzechami, jakie popełniłem w swoim życiu. On był mądrym człowiekiem i nie sprzeczał się ze mną. Ale jestem pewien, że ci drodzy Sioną świątkowcy, niech im Bóg błogosławi, postanowili modlić się o żołnierza. W ciągu następnych kilku dni znajdowałem się w dziwnym stanie. Czułem, że wyszedłem z jednego świata, ale nie wszedłem do drugiego. Moje życie zawisnęło między dwoma światami. Postanowiłem, że do czwartku tego tygodnia muszę to uporządkować. Zdecydowałem, że w nocy będę tak długo się modlił, aż coś się wydarzy. Sam nie wiem, czego się wtedy spodziewałem. Mieszkałem w małym pokoju razem z innym żołnierzem, który był moim przyjacielem, za co później Bogu dziękowałem. Było to w hotelu, który przejęła armia. Nie mieliśmy łóżek i spaliśmy na podłodze, na materacach wypchanych słomą. Zaczekałem, aż położył się na materacu, nakrył kocem i zasnął. Pomyślałem, że teraz będę się modlił. Nie mieliśmy żadnych mebli poza jednym małym, składanym krzesełkiem bez oparcia z berzentowym siedzeniem. Jako żołnierze mogliśmy go z sobą nosić. Rozłożyłem to krzesełko przy oknie, oparłem łokcie na parapecie, patrzyłem prosto na morze i chciałem się modlić. Ale okazało się, że nie potrafię się modlić. Nie widziałem do kogo mam się modlić, ani co powiedzieć. Siedziałem tam przez godzinę do około północy, ale nie potrafiłem sformułować modlitwy. Wtedy uświadomiłem sobie, że jest ze mną coś, co nazwałbym obecnością. Zacząłem mówić do tej obecności to, co mówił Jakub, kiedy walczył z aniołem w Peniel. Nie puszczę Cię, dopóki mnie pobłogosławisz. Powtarzałem te słowa wielokrotnie i z coraz większym naciskiem. Nie puszczę Cię. Byłem coraz bardziej zdeterminowany. Wtedy zaczęło się ze mną coś dziać. Ramiona zaczęły się wznosić do góry, ciało odchylać do tyłu i wiedziałem, że jeszcze trochę i upadnę. Wtedy moje słowa zmieniły się i zacząłem mówić do tej nieznanej osoby. Spraw, abym Cię kochał coraz bardziej. Kiedy dotarłem do słowa bardziej, nie mogłem przestać. Mówiłem bardziej, bardziej, bardziej i bardziej. Czułem, że jeszcze bardziej odchylam się do tyłu i zaraz się przewrócę. Sprawdziłem, gdzie jestem, ale pomyślałem, że jeśli teraz przerwę, to już nigdy tak daleko się nie posunę. Dlatego poddałem się temu i w końcu bez własnego udziału znalazłem się plecami na podłodze. Ręce miałem nadal wyciągnięte do góry i ciągle powtarzałem więcej, więcej. Po chwili nastąpiła dziwna zmiana i zacząłem szlochać. Był to szloch wydobywający się głęboko z brzucha. Najpierw był łagodny i delikatny. A potem zaczął się coraz bardziej nasilać, tak że aż całe moje ciało zaczęło drżeć od szlochu. Trwało to około 20 minut. Następnie, bez żadnego udziału z mojej strony, szloch zaczął się zamieniać w śmiech. Z początku był to łagodny, cichy śmiech. Ale to nie ja się śmiałem. Ten śmiech tak jakby przepływał przeze mnie. Im dłużej się śmiałem, tym głośniejszy był mu śmiech. Leżałem na podłodze w bieliźnie, tak jak zwykle spaliśmy. Ręce miałem w górze i śmiałem się hałaśliwie. Pomyślałem, co by się stało, gdyby ktoś wszedł do pokoju i zobaczył mnie w takim stanie w środku nocy. Ale znalazłem się w takim punkcie, z którego już nie było odwrotu. Ten drugi żołnierz z ociąganiem wstał ze swojego materaca, podszedł w moim kierunku zacierając ręce, i kilkakrotnie oprzedł mnie ostrożnie w koło, zachowując bezpieczny dystans. W końcu powiedział, nie wiem, co mam z Tobą zrobić, może trzeba by Cię polać wodą. Coś we mnie odpowiedziało, nawet woda tego nie powstrzyma. Wcześniej chodziłem do kościoła anglikańskiego. Jedno trzeba przyznać kościołowi anglikańskiemu, że zawsze czytano w nim Pismo Święte. Dzięki temu poznałem wiele fragmentów Pisma Świętego. Przypomniałem sobie wtedy, że gdzieś jest napisane, iż człowiekowi nie wolno bluźnić przeciwko Duchowi Świętemu. Wbrew całemu mojemu filozoficznemu sposobowi myślenia, wiedziałem, że to Duch Święty jest we mnie. Nie chcąc sprawiać kłopotu mojemu koledze, a nie mogąc chodzić, wpełznąłem na swój materac, Naciągnąłem koc na twarz i zacząłem zasypiać, nadal śmiejąc się do siebie. Kiedy obudziłem się następnego ranka, zdałem sobie sprawę, że jestem całkowicie inną osobą. Świadczyło o tym bardzo wiele oczywistych zmian. Przede wszystkim poprzedniego dnia nie umiałem się modlić, a teraz nie mogłem przestać. Nie potrafiłem wypić szklanki wody, jeśli najpierw za nią nie podziękowałem Bogu. Po drugie, zniknął mój wstrętny, bluźnierczy sposób mówienia. Nie pozbywałem się go. Po prostu już go nie było. O 6 wieczorem, zgodnie z moim zwyczajem, poszedłem do pubu na drinka. Ale kiedy miałem przejść przez drzwi, nogi mi się zablokowały. Nie chciały przejść przez próg. Stałem w drzwiach, mocując się z własnymi nogami. Nagle zdałem sobie sprawę, że wcale nie chcę tam wchodzić. Nic mi tam już nie pociągało. Wróciłem na kwaterę, aby poczytać Biblię. Chciałem otworzyć księgę Joba, którą wtedy czytałem. Ale przez przypadek otworzyłem jeden z psalmów, w którym było napisane. Gdy Pan wywiódł z niewoli uprowadzonych z Syjonu, byliśmy jak we śnie. Wtedy usta nasze były napełnione śmiechem. Pomyślałem, że to niesamowite, że mnie przytrafiło się dokładnie to samo. To nie ja się śmiałem, ale moje usta były napełnione śmiechem. W taki sposób zostałem zbawiony. Potem przez dość długi czas, kiedy proszono mnie o złożenie świadectwa, miałem wrażenie, że aby zostać zbawionym, trzeba leżeć w nocy na plecach i śmiać się. Nie wiedziałem, że są inne sposoby, aby zostać zbawionym. Niedługo po tych wydarzeniach, na tej samej wojskowej kwaterze, Pan ochrzcił mnie w Duchu Świętym. Byłem sam. Kiedy zacząłem mówić innymi językami, usłyszałem na korytarzu kroki mojego kolegi, wracającego z tańców. Pomyślałem, że on już i tak mnie uważa za dość dziwnego. I jeśli usłyszy ten język, to stanę się dla niego jeszcze większym dziwakiem. Kiedy wszedł, próbowałem mu wytłumaczyć, co się dzieje, ale nie potrafiłem mówić po angielsku. Na pewno uznał mnie za jeszcze większego oryginała. Na szczęście dla mnie on nie był religijny. Jego postawa była następująca. Każdy ma prawo robić to, co chce. Robisz coś takiego, ale jesteś moim przyjacielem, więc masz moje wsparcie. I wiernie mnie wspierał. Jak widzicie, dziwne zjawiska nie są mi obce. Tamci drodzy zielonoświątkowcy zaprosili mnie na nabożeństwo modlitewne. Patrząc wstecz, widzę, że próbowali mnie przygotować. Iż te modlitwy mogą być nieco inne. Ale kiedy tam przyszedłem, zacząłem się śmiać i nie mogłem przestać. Okazało się, że to nie oni mnie zaszokowali, ale ja ich. Mówię o tym wszystkim po to, abyście wiedzieli, że nie mam uprzedzeń, jeśli chodzi o dziwne manifestacje. Co więcej, cieszą mnie, jeśli pochodzą od Pana. To, czy pochodzą od Pana, ma decydujące znaczenie. Ostatecznym sprawdzianem są owoce, jakie rodzą. Co jest ich produktem? Jest mała książeczka napisana przeze mnie pod tytułem Wrzawa w Kościele, w której omawiam owoce, jakich powinniśmy się spodziewać po tego rodzaju manifestacjach. Możecie ją otrzymać pod warunkiem, że zapłacicie. Nie jest droga. Po tym wstępie przejdźmy do bieżących spraw. Chcę powiedzieć, że Toronto nie jest jedynym miejscem, gdzie te rzeczy się dzieją. Są doniesienia, że na Syberii ludzie głośno się śmieją, mimo że nawet nie słyszeli o Toronto. Razem z Ruth w ostatnich kilku miesiącach byliśmy w dwóch miejscach, gdzie te manifestacje się pojawiły. Pierwszym miejscem była południowa Afryka, a drugim Holandia. W południowej Afryce miało to miejsce w dużym kościele liczącym około pięciu tysięcy członków. Pastorem jest tam pobożny, dojrzały człowiek, umiejący rozróżniać i posiadający autorytet. To, co przywództwo ma do powiedzenia, naprawdę ma kluczowe znaczenie. Kiedy byliśmy w tym kościele, działy się różne dziwne rzeczy, ale odczuwało się obecność świętości Pana. Nie było tam nic nieprzyzwoitego. Całkiem niedawno wróciliśmy z Holandii. Są tutaj jacyś Holendrzy? Chwała Bogu. Nie obraźcie się, ale muszę powiedzieć, że jeśli uda się do czegoś przekonać Holendrów, to uda się każdego. Kilka miesięcy temu te sprawy wybuchły w Holandii za pośrednictwem jednego zielonoświątkowego lidera, który wyjechał na wakacje do Grecji. Pan pracował nad nim głównie w kwestii dumy, Został przekonany, że był bardzo dumny. Dumny ze znajomości Ducha Świętego? Dumny z tego, że jest zielonoświątkowcem, że rozumie dary Ducha Świętego? Spędzał całe dnie płacząc przed Panem i pokutując ze swojej arogancji. Kiedy wrócił do Holandii i zaczął głosić kazania, zaczęły się dziać te rzeczy. Opowiem Wam jeden z takich przypadków. Mieli spotkania w małej kaplicy. Nie jestem pewien, ale chyba było to w Amsterdamie. Kiedy zaczęły się manifestacje, wyrzucono ich z kaplicy. Kiedy ich wyrzucono, kontynuowali spotkanie na ulicy. Zgromadził się przy nich tłum ludzi, wśród których było wielu irańskich muzułmanów. Wtedy zstąpił Duch Święty i powalił muzułmanów na ulicę. Niektórzy z nich leżeli tak pod Bożą mocą nawet ponad godzinę. Kłopotliwe było to, że kolorowi ludzie leżeli na ulicy, a nad nimi stali biali. Wyglądało tak, jakby ich atakowali. Każdy z nich, zanim stał, doznał osobistego objawienia Jezusa Chrystusa. Szacuje się, że około 30-40 muzułmanów, głównie z Iranu, poznało Jezusa. Są bardzo odważni, świadczą, nie boją się i są bezkompromisowi. Wiem, że te manifestacje działają, ale nie zawsze tak się dzieje. Mówiono nam też o smutnych rzeczach. Nie będę o nich opowiadał. Powiem tylko, że kiedy wkraczałem w służbę uwolnienia w 1963 roku, i zaczynałem o tym głosić, stałem się osobą bardzo kontrowersyjną. Jedna z głównych denominacji nazywała mnie heretykiem, ponieważ wypędzam demony z chrześcijan. Zastanawiałem się, czego ode mnie oczekują. Czy tego, że zostawię je w środku? W każdym razie, to wszystko jest już za nami. Nigdy zresztą nie wycofali tego oskarżenia. Po prostu o nim zapomnieli. Rozmawiałem kiedyś z moim przyjacielem, katolickim teologiem, który powiedział mi, że Kościół nigdy nie cofa swoich oświadczeń. Po prostu wydaje nowe. Myślę, że dotyczy to nie tylko jednego Kościoła. Nie będziemy w to wchodzić. Pozwólcie, że powiem tylko jeszcze jedno. Ci z Was, którzy byli tutaj wczoraj wieczorem, wiedzą, że to, co towarzyszy uwolnieniu, bywa dramatyczne, głośne i niekonwencjonalne. Kiedy zaczynałem usługiwać uwolnieniem, niektórzy ludzie uchwycili się tego i też postanowili to robić. Najczęściej były to kobiety. W tym czasie bardzo mnie krytykowano. Doszedłem do wniosku, że nie mam problemu z krytykami, ale z naśladowcami. To oni sprawiają kłopoty. Podejrzewam, że jeśli w tej sytuacji jest problem, to nie wywołali go ci, którzy zapoczątkowali te manifestacje, ale ci, którzy starają się je propagować. Na pewno mamy z takim problemem do czynienia w Izraelu. Nie będę wchodził w szczegóły, ale jest to przykra sprawa. Chciałbym Wam podać teraz biblijne zasady ustosunkowania się do tej sprawy. Będę mówił o mieszaninie. Przeczytamy jeden werset z trzeciej Księgi Mojżeszowej, dziewiętnastego rozdziału, dziewiętnastego wersetu. Pan mówi, Będziecie przestrzegać ustaw moich. Nie będziesz Twego bydła parzył z odrębnym gatunkiem. Twego pola nie będziesz obsiewał dwojakiem gatunkiem ziarna. I nie wdziewaj na siebie szaty zrobionej z dwóch rodzajów przędzy: wełny i lnu. Bóg poważnie ostrzega swój lud przed pewnego rodzaju mieszankami. Wymienia trzy rodzaje mieszanin, których nie akceptuje. Mieszanej szaty, mieszania gatunków żywego inwentarza i mieszania ziarna do wysiania. Myślę, że mieszanki są kwestią, z którą musimy się uporać. Zacznijmy od mieszanej szaty. Nie wdziewaj szaty zrobionej z wełny i lnu. W Biblii obie szaty, z wełny i z lnu, mają swoje znaczenie. Wierzę, że szata odnosi się do stylu, sposobu życia. W dziewiętnastym rozdziale objawienia Jana mamy opis oblubienicy Baranka. W wersetach siódmym i ósmym jest powiedziane: Weselmy się i radujmy się. I oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka, i oblubienica Jego przygotowała się, i dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Bisior, czyli delikatna tkanina z lnu, symbolizuje sprawiedliwość, wypracowaną, a nie nadaną sprawiedliwość. Bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. W nie musi się ubrać oblubienica na przyjęcie weselne baranka. Mówiąc inaczej, nie chodzi tu o nadaną sprawiedliwość, którą otrzymujemy przez wiarę w Jezusa. Chodzi o sprawiedliwość, którą w życiu zdobywamy uczynkami, o sposób życia. Ogólnie mówiąc, na suknie oblubienica potrzebuje dużo materiału. Zastanów się, czy masz dość materiału na ślubną suknię. Czy masz dość sprawiedliwych uczynków w swoim życiu, żeby uszyć z nich odpowiedni strój do ślubu? Do ślubu nie można iść w bikini. A przypuszczam, że niektórzy chrześcijanie nie mają dość materiału nawet na bikini. Jeśli tak, to znaczy, że nie jesteś gotowy na wesele baranka. Musisz mieć bisior, czyli sprawiedliwe uczynki świętych. Jeśli chodzi o wełnę, to na ten temat będziemy czytać fragment Księgi Ezechiela. W tym rozdziale znajdujemy opis świątyni, tej jeszcze niezbudowanej, czyli świątyni przyszłości oraz niektóre zarządzenia dla kapłanów. Księga Ezechiela, rozdział 44, wersety 17 i 18. A gdy będą wchodzić do bram dziedzińca wewnętrznego, to znaczy do najświętszego miejsca Będą ubierać się w szaty lniane Nie będzie na nich nic wełnianego, gdy będą pełnić służbę w bramach dziedzińca wewnętrznego i w przybytku Będą nosić na głowie zawoje lniane i na biodrach spodnie lniane Nie będą opasywać się w materiał wywołujący poty na czym polega kłopot z wełną? Wywołuje poty. Jako kapłani mamy ubierać się tylko w len, a nie w wełnę. W len Chrystusowej Sprawiedliwości, praktycznie wypełnionej w naszym życiu, a nie w wywołującą pot wełnę religijnej działalności. To, jak bardzo jesteśmy zajęci, nie stanowi o tym, że nadajemy się do służby. Pismo Święte mówi, nie prowadźcie podwójnego życia. Jeśli tak postępujecie, to powodujecie problemy. Nazywacie siebie chrześcijanami, a ludzie mówią, jeśli chrześcijanie robią coś takiego, to nie chcemy być chrześcijanami. jeszcze kiedyś ludzi mówiących w ten sposób? Wielokrotnie. Pozwólcie, że podam wam dwa przykłady mieszanej szaty, utkanej z lnu i z wełny. Weźmy starszego zboru. Jest człowiekiem bardzo szanowanym. Oddaje chwałę Bogu donośnym głosem. Cytuje fragmenty Pisma Świętego i wszystkich inspiruje. Ale w domu jest jak tygrys. Żona i dzieci mają przy nim nędzne życie. Czy wiecie, co to jest? to jest mieszanina lnu i wełny. Pan mówi, że nie chce czegoś takiego. Niektórzy z Was muszą oczyścić sposób życia. W domu musicie być tak samo religijni, jak jesteście w kościele, albo w kościele tak samo niereligijni, jak jesteście w domu. Bóg nie jest zainteresowany religijnymi działaniami. One śmierdzą potem. Przejdźmy do drugiego przykładu. Weźmy na przykład śliczną dziewczynę, która w każdą niedzielę śpiewa w chórze. Ale w sobotę siedzi do drugiej w nocy przed telewizorem, oglądając wątpliwej jakości programy. Rano przychodzi do kościoła i śpiewa piękne pieśni. Słowa są piękne, ale co z duchem? Czy można śpiewać z czystym duchem w niedzielę rano, jeśli w sobotę w nocy godzinami siedziało się przed telewizorem? Czy pamiętacie fragment, który cytowałem z księgi Joba? Co on powiedział do swoich religijnych przyjaciół? Czy i duch wypowiedział się przez ciebie? Oni wypowiadali dobre słowa, ale duch nie był dobry. To były dwa przykłady tego, co nazwałbym mieszaną szatą. Zajmiemy się teraz mieszanym bydłem, żywym inwentarzem. Zwróciłem się w tej sprawie do mojego przyjaciela, który jest weterynarzem, aby mi to wyjaśnił. Powiedział mi, że jeśli się skrzyżuje dwa zwierzęta o różnej ilości chromosomów, to powstanie osobnik bezpłodny. Na przykład jeśli się skrzyżuje konia z osłem, to urodzi się muł. Ale muł jest jałowy i nie może się rozrodzić. A Bóg pragnie, żeby następowało rozmnażanie. Jest to jedna z biblijnych zasad. Co w takim razie z żywym inwentarzem? Myślę, że można to odczytać jako obraz zboru. Chodzi o to, aby nie mieszać wpływów w zborze. Nie jestem muzykiem, ale mam doświadczenia z różnych miejsc w rozróżnianiu różnych duchów. Mam nadzieję, że Was nie obrażę, mówiąc, że jednym z głównych problemów w kościołach jest wprowadzanie tak zwanej chrześcijańskiej muzyki rockowej. Istotą niektórej muzyki rockowej jest granie tak głośno i tak długo, aż zostanie przytępiona wrażliwość ludzi. Jeśli odpowiednio długo łomoczę się w ich zmysły, to przyjmą wszystko, cokolwiek im się przekaże Niestety miałem z tym do czynienia, bo te rzeczy nie zaczęły się na zachodzie, lecz w Afryce Osiem lat życia spędziłem w Afryce Wierzę, że z Afryki przyszło to na zachód, przez Amerykę Południową Znam Afrykę wystarczająco dobrze, żeby wiedzieć, że wiele rodzajów afrykańskiej muzyki A zwłaszcza nieustanne łomotanie w bębny, ma na celu jedną rzecz spowodowanie demonicznej aktywności. Rezultaty są takie same, czy robi się to w Afryce, Ameryce, czy w Wielkiej Brytanii. Zastanawiałem się, jak wyrazić to, co czuję w związku z tą muzyką. I przyszedł mi do głowy następujący przykład. To jest jak zapraszanie proroków Baala do składania ofiary w świątyni Jahwe. To jest szokujące, ale ten przykład dokładnie oddaje istotę sprawy. Jeśli wprowadzacie tego rodzaju muzykę, to wprowadzacie także siły, które przez nią przychodzą. Wiele demonicznej aktywności ma miejsce w Kościele. I wiele z niej powoduje muzyka rockowa. Widzieliście, co się, się tutaj wczoraj działo. I chyba zgodzicie się z tym, że nie przesadzam, mówiąc o demonicznej aktywności w Kościele. Jest tego wiele przyczyn ale jedną z najgroźniejszych jest zły rodzaj muzyki. Powiedzmy sobie szczerze, że to także stało się problemem w Toronto. Ja nigdy tam nie byłem, ale nie mam nic przeciwko temu, żeby tam pojechać. Chętnie pojadę, jeśli Pan mnie tam skieruje. Na razie tego nie zrobił. Ale był czas, że wprowadzono tam najbardziej kakofoniczną muzykę rokową. Rezultatem były demoniczne manifestacje, które przypisano Duchowi Świętemu. To jest straszne. Prawie bluźniercze. Ale jest też bardzo wielu ludzi, niektórzy z nich są moimi przyjaciółmi, którzy w Toronto zostali dotknięci i zmienieni w cudowny sposób. Tak więc istotne jest oddzielenie tego, co dobre, od tego, co złe. Kiedy byliśmy w tym kościele w południowej Afryce, opowiedziano nam o dość niezwykłym wydarzeniu. Była tam para małżeńska, 17 lat po ślubie, której pożycie było naprawdę nieszczęśliwe. Kobieta wyszła za tego człowieka, ponieważ chciała uciec od złej sytuacji w domu rodzinnym, ale nie potrafiła żyć w harmonii i dwukrotnie obmyślała popełnienie samobójstwa. Kiedy siedzieli w kościele, ja tego nie widziałem, ale opowiadał mi człowiek, który widział. Mężczyzna zaczął się śmiać. Śmiał się bardzo długo i w końcu żona też zaczęła się śmiać. Oboje bardzo długo śmiali się i wiecie, co się stało? Ich małżeństwo zostało odnowione, bez poradnictwa, bez kazań, po prostu przez śmiech. Dlatego musimy być bardzo ostrożni, żeby, jak mówią Amerykanie, nie wylać dziecka z kąpielą. Pomówmy teraz, Panie, pomóż mi, abym nikogo nie obraził, o wydawaniu zwierzęcych głosów. To nie jest nic nowego. W Afryce wielokrotnie byłem tego świadkiem. Pamiętam jedno bardzo głośne zgromadzenie w Zambii poświęcone uwolnieniu. Zgromadziło się tam 7 tysięcy Afrykańczyków. Wygłosiłem kazanie, takie jak do Was. A następnie powiedziałem, że teraz pozbędziemy się demonów. Rezultaty były co najmniej dramatyczne. Chrześcijanie w Zambii zajmowali się polowaniem na zwierzęta. Wierzyli, że aby udało się upolować jakieś zwierzę, trzeba mieć jego ducha. Jeśli mężczyzna miał takiego ducha, to jego żona zwykle też go miała, bez względu na to, czy tego chciała, czy nie. Kiedy zaczęliśmy nazywać demony, Wszystkie te zwierzęta zaczęły się wyrywać. Człowiek, który miał ducha lwa, zaczął na mnie szarżować. Na szczęście ktoś zdążył go powalić na ziemię, zanim je dosięgnął. Było tam około 10 lub 12 kobiet z duchami węży, które wiły się na brzuchu, na podłodze pomiędzy krzesłami. Byli też ludzie z duchami dzikich świn. Przykładali nosy do ziemi i ryli jak świnie. Muszę powiedzieć, że żaden z nich nie był Duchem Świętym. Zgadzacie się z tym? W Zambii miało miejsce zdarzenie, o którym opowiadało nam małżeństwo misjonarzy, które znamy od wielu lat. Spędzili w Zambii całe życie i posługują się wszystkimi tamtejszymi dialektami. Opowiedzieli nam niezwykłą historię o pewnej kobiecie, nauczycielce, którą spotkaliśmy. Była elegancką, dobrze wykształconą kobietą, około trzydziestki. Jej mąż polował na słonie. Któregoś dnia to małżeństwo misjonarzy, którzy prowadzą wspaniałą służbę uwalniania, wystąpiło przeciwko duchowi słonia. W tym momencie ta kobieta upadła na kolana, wyszła na czporekach na zewnątrz. Podeszła do niewielkiego drzewa, oparła o nie czoło i zaczęła pchać, chcąc je powalić. Dokładnie tak zachowują się słonie Potem została cudownie uwolniona Dlatego jestem sceptyczny, jeśli chodzi o duchy zwierząt W czwartej Księdze Mojżeszowej czytamy, że Bóg sprawił, że osioł zaczął mówić ludzkim głosem Ale nie wierzę, żeby Bóg sprawił, aby człowiek ryczał jak osioł Taki jest mój osąd po rozważeniu tych spraw Daję go wam pod rozwagę. To nie znaczy, że ludzie, którzy to robią są źli. Oni po prostu zostali wprowadzeni w błąd. Znamy kościół w Europie, który jest jednym z europejskich charyzmatycznych kościołów odnoszących największe sukcesy. Znamy tych ludzi jeszcze z czasów, kiedy byli małą grupą zmagającą się z komunizmem. Pastor pojechał wiecie gdzie i wrócił. Nasz przyjaciel, który był tutaj wczoraj, a brał udział w zgromadzeniu w tym kościele, opowiadał nam, że kiedy wezwano do przodu tych, którzy chcą być zbawieni, niektórzy ludzie padli na kolana i zaczęli szczekać jak psy. To jest tragiczne. Ludzie mogą pomyśleć, że właśnie to oznacza być zbawionym. Musimy być wierni Panu, Słowu i Duchowi. Przejdźmy teraz do zmieszanego plonu. Plon oczywiście powstaje z ziarna. Dlatego jeśli plon jest mieszany, to i ziarno musiało być zmieszane. Nie jestem farmerem. Chociaż wiele lat temu spędziłem 6 miesięcy na farmie w Irlandii. Ale rolnictwo irlandzkie jest nieco inne. Niech Bóg błogosławi Irlandczyków. Kocham ich. W każdym razie rozumiem, że jeśli wysiejemy jęczmień zmieszany z pszenicą, a jęczmień dojrzewa wcześniej, to w czasie, kiedy będziemy musieli go zebrać, pszenica jeszcze będzie niedojrzała. Musielibyśmy chodzić między pszenicą i wybierać jęczmień. To był okropny kłopot. Zmieszane ziarno przynosi zmieszany plon, a ten powoduje problemy. Wierzę, zgodnie z tym, co Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza, w 8 rozdziale, 11 wersecie, że ziarnem jest Słowo Boże. Tak więc głoszone przesłanie jest ziarnem. Jeśli jest głoszone, zmieszane ziarno, to plon też będzie mieszany. Taka jest zasada. To, co chcę teraz powiedzieć, może być kontrowersyjne. Ale pamiętajcie, że musicie mnie nadal kochać, bo jest to jeden z warunków dostania się do nieba. Chcę powiedzieć o dwóch rodzajach teologii, które występują w dzisiejszym Kościele, a które, jak wierzę, są fałszywym ziarnem. Chcę być bardzo konkretny. Pierwsza jest nazywana teologią dominium. Naucza, że Kościół powinien przygotować świat dla Jezusa, powinien przejąć rządy nad światem, wszystko ładnie uporządkować, a przyjście Jezusa będzie tylko dekoracyjnym dodatkiem. To nie jest biblijna nauka. Na potwierdzenie tego podam kilka wersetów. W Ewangelii Mateusza, w 24 rozdziale, w wersetach 21 i 22, mówiąc o znakach końca wieku, co jest dzisiaj dla nas bardzo na czasie, Jezus powiedział. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nie będzie. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota. Też ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. To znaczy, że cały rodzaj ludzki zostałby wyniszczony, gdyby Bóg nie interweniował. Bracia i siostry, to jeszcze jest przed nami.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 Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. To nastąpi natychmiast po ucisku owych dni. Tuż przed przyjściem Jezusa na świecie będzie panował wielki ucisk. Świat nie będzie pod kontrolą Kościoła. Nie będzie harmonii ani porządku. Będzie wyglądał zupełnie inaczej. Gdybyśmy powiedzieli, że Kościół będzie odpowiedzialny za stan świata, tuż przed powrotem Jezusa, to musielibyśmy przyznać, że Kościół będzie odpowiedzialny za wielki ucisk, czego ja nie mogę zaakceptować. Drugi rodzaj teologii uważam za skrajnie poważny błąd. Jest ona nazywana teologią zamiany. Naucza, że Bóg odrzucił naród izraelski. Zrezygnował z planu wobec Niego. A Jego miejsce zajął Kościół, który jest teraz Nowym Izraelem. Kościół zajął miejsce Izraela. W Piśmie Świętym nie znajduje niczego, co usprawiedliwiałoby taką teorię. Czy wiecie, do jakiego wniosku doszliśmy razem z Ruth? Że bardzo wielu chrześcijan nigdy tak naprawdę nie czytało Biblii. Pozwólcie zadać sobie pytanie. Słuchajcie uważnie. Kto z Was regularnie czyta Biblię i od czasu do czasu czyta każdą jej księgę? Podnieście ręce. Wspaniale, ale to jest słaba proporcja. To znaczy, że reszta z Was polega na kaznodziei lub na innych książkach. A więc łatwo możecie zostać zwiedzeni. Osobiście nie potrafię zrozumieć, jak ktokolwiek, kto czyta starannie Biblię, może uwierzyć w taką teorię. Ona jest sprzeczna ze wszystkim, co znajduje w Biblii. Doszedłem do wniosku, że wielu wierzących ludzi, włączając to niektórych kaznodziejów, nigdy tak naprawdę nie czytało Biblii. Studiowałem zagadnienie antysemityzmu. Jakiś czas temu z tego podium mówiłem na ten temat przez półtorej godziny. Na podstawie starannej analizy muszę powiedzieć, że największy i najbardziej szkodliwy wkład w antysemityzm wniósł Kościół chrześcijański. Niemieccy naziści nigdy nie byliby w stanie wyrządzić Żydom tego, co wyrządzili, gdyby Kościół nie przygotował odpowiedniej gleby przez wieki antysemityzmu, a szerzył go w imieniu Biblii. Na Kościele chrześcijańskim spoczywa ogromna odpowiedzialność za całą historię antysemityzmu. Nie mam czasu omawiać tego teraz szczegółowo, ale chcę, żebyście o tym wiedzieli, bo jest to historyczny fakt. Historycy szacują, że w rezultacie antysemityzmu przez wieki zabito 9 milionów Żydów, 6 milionów w czasie Holokaustu, a przedtem 3 miliony. Większość z nich zginęła w najbardziej haniebnych okolicznościach, a odpowiedzialność za to w większości spoczywa na kościele chrześcijańskim. Może niektórzy z Was, chrześcijan, dziwią się, że kiedy rozmawiacie z żydowskimi przyjaciółmi, oni nie chcą natychmiast i radośnie przyjmować Jezusa, ale oni znają historię, a Wy nie. Historycy twierdzą, że dzieje antysemityzmu, zwłaszcza w Europie, zawierają karty, które Kościół wydarł i wyrzucił, ale Żydzi pamiętają o nich w swoich sercach. Oni znają fakty. To nie jest za dobrze, jeśli bez uświadomienia sobie historycznego tła, w sposób mechaniczny, chcemy Żydom świadczyć. I proszę, nie używajcie słowa krucjata. Czy jesteś Żydówką? Tak jest. Krzyżowcy wywarli najgorszy z możliwych wpływów, nie tylko na Żydów ale i na muzułmanów, na całym Bliskim Wschodzie. W imieniu Chrystusa i Krzyża masakrowali ich tysiącami. Kiedy wkroczyli do Jerozolimy, spędzili Żydów do synagogi i spalili synagogę razem z Żydami. Drażni mnie, kiedy słyszę, jak chrześcijanie swoje działania nazywają krucjatą. Nazywajmy je kampaniami, jakkolwiek chcemy, ale nie krucjatami. Jeśli Żydzie czy muzułmanie słyszą o krucjacie, to zamiast przechodzić bliżej, uciekają na kilometr z takiego miejsca. Nie wiem, czy powinienem był to mówić, ale stało się. Chciałbym jeszcze wymienić trzy doktryny. Autorstwa trzech wybitnych ojców Kościoła: Chryzostoma, Augustyna i Hieronima, który przetłumaczył Pismo Święte na Łacinę. Powstały one pod koniec IV wieku, to znaczy po roku trzechsetnym. I w głównym stopniu przyczyniły się do cierpień narodu żydowskiego przez następne szesnaście wieków. Imię Chryzostom znaczy Złote Usta. Krusos, złoto i stoma, usta nikt nigdy, nawet Hitler nie prześcignął chryzostoma w gwałtowności języka, jakim mówił o Żydach ja bym tego nawet nie wydrukował w książce nazywał ich diabłami, bestiami pijakami i żarłokami jaki tylko najgorszy epitet mógł wymyślić a Kościół chrześcijański nazwał go świętym. Święty Hieronim nie był tak gwałtowny. Natomiast Augustyn był autorem jednej z najbardziej zgubnych doktryn, jaka kiedykolwiek została sformułowana. Głosił, że Kościół jest nowym Izraelem. Ta doktryna prawdopodobnie przyniosła więcej cierpień Żydom niż jakakolwiek inna. Przedstawił również naukę na temat tego, Dlaczego Pan pozwolił przetrwać Żydom, skoro są tak okropnymi ludźmi? Odpowiadał, że po to, aby wszyscy widzieli, co to znaczy znaleźć się pod Bożym przekleństwem. To miało tłumaczyć przyczynę trwania narodu żydowskiego. I wreszcie najgorsza doktryna. Nie wiem, czy została ona sformułowana przez Augustyna. Raczej przez Chryzostoma. Według niej Żydzi są winni najgorszego grzechu, zamordowania Boga, kiedy ukrzyżowali Jezusa. To jedno oskarżenie spowodowało, że całe żydowskie społeczności były pędzone na śmierć, zabijane mieczem przez spalenie i w każdy inny sposób. Jeśli odmawia się Izraelowi należnego mu miejsca wyznaczonego przez Biblię, to pozbawia się go wszelkiego prawa do ochrony i wystawia na żer dla dzikich psów. Tak właśnie robił Kościół przez 16 wieków. Pozwólcie, że przeczytamy kilka fragmentów Pisma Świętego które jak wierzę mają decydujące znaczenie w tej kwestii. List do Rzymian, rozdział 9 wersety od 1 do 5. Paweł był Żydem. Czy wiecie o tym? To był przynajmniej jeden dobry Żyd, oprócz Jezusa. Jezus był Żydem. O tym też chyba wiecie. A także o tym, że On nie był Żydem tylko przez 3,5 roku. On jest Żydem na zawsze, bo jest lwem z pokolenia Judy. Po hebrajsku słowo Juda brzmi Jehuda, a Żyd Jehudi. Różnią się tylko ostatnią literą. To mnie porusza, że przez całą wieczność będziemy mieli przypominane, że Jezus jest Żydem. Nie wiem, co by to było, gdyby antysemici dostali się do Nowego Jeruzalem. Cierpieliby tam udrękę. Przede, Przede wszystkim władca jest Żydem. Wszystkie bramy mają wypisane żydowskie imiona i wszystkie kamienie węgielne mają żydowskie imiona. Tam widnieje 25 żydowskich imion. Nie jestem pewien, czy spodobałoby im się tam. Może nie będą próbowali. Decydowanie o tym nie należy do mnie. Przeczytajmy list do Rzymian, 9 rozdział, wersety od pierwszego do piątego.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 do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała. Są tutaj trzy stwierdzenia dotyczące Żydów, których nie da się zastosować do Kościoła. Zakon nie został nadany Kościołowi, ale Izraelowi. Ojcowie, to znaczy patriarchowie Abraham, Izak i Jakub, wszyscy byli ojcami Izraela. Co więcej, Mesjasz nie wyszedł z Kościoła, ale z Żydów. To są trzy fakty dotyczące Izraela, których w żaden sposób nie można odnieść do Kościoła i dlatego Kościół nie może być Izraelem. W książce zatytułowanej The Destiny of Israel and the Church, przeznaczenie Izraela a Kościół, omawiam wszystkich 77 fragmentów Nowego Testamentu, w których użyte zostało słowo Izrael. Doszedłem do wniosku, że ani razu nie zostało ono użyte jako synonim słowa Kościół. Ale po co się przejmować Biblią, skoro jest denerwująca, bo nie zgadza się z teologią, jaką się ma. Lepiej ją wyrzucić. Czy rozumiecie, co chcę przez to powiedzieć? Ostatnio przeczytaliśmy w pewnym liście następującą historię. Kobieta poszła do diakona i powiedziała, że księga objawienia wyprowadza już z równowagi a On jej doradził, żeby ją wyrzucić. I tak zrobił. Łatwy sposób pozbycia się doktryn, które się nie podobają. Po prostu wyrzucić je. Przejdźmy do 11 rozdziału listu do Rzymian. Przeczytamy pierwszych pięć wersetów. List do Rzymian, rozdział 11, wersety od pierwszego do piątego. Pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud, bynajmniej, przecież i ja jestem Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z pokolenia Benjamina, czy Bóg odrzucił Izraela? Na pewno nie. Nie odrzucił Bóg z tego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. Wcześniej poznał. Bóg wcześniej poznał tych Izraelitów, którzy uwierzą i nie odrzucił ich. Albo czy nie wiecie, co mówi pismo o Eliaszu? Teraz przeczytamy z tego samego rozdziału wersety od 11 do 27. Mówię wtedy, czy się potknęli, to znaczy Izrael, aby upaść? Bynajmniej. To jasne Potknęli się, ale nie upadli Wszak wskutek ich upadku Zbawienie doszło do pogan Aby w nich wzbudzić zawiść Do pogan to znaczy do ciebie i do mnie Zastanawiam się czasami Jak wiele zrobiliśmy, żeby wzbudzić w nich zazdrość Bo jeśli ich upadek Stał się bogactwem świata A ich porażka bogactwem pogan To o ileż bardziej ich pełnia której Paweł oczekuje. Do was zaś, którzy jesteście z Pogan, mówię, to znaczy do takich jak ja, skoro już jestem apostołem Pogan, służbę moją chlubnie wykonuję. Może w ten sposób pobudzę do zawieści rodaków moich i zbawię niektórych z nich. Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia z martwych? Na co Paweł oczekuje? Na ostateczne przyjęcie wszystkich Żydów. Mówi, że dla reszty świata będzie to jak powstanie z martwych. Werset 16. A jeśli zacząć jest święty, to i ciasto, a jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. Korzeniem są patriarchowie. Jeśli oni są święci, to i gałęzie wyrastające z nich są święte Werset 17 i 18 Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a Ty, będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na nich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego, to nie wynoś nad gałęzie A jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie Ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń Ciebie Kto był pierwszy? Izrael Kto jest korzeniem?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 patrząc na historię Żydów i historię Kościoła powiedziałbym, że historia Żydów jest lepsza tysiące Żydów nie zabijało się nawzajem w imieniu Mesjasza ale robiły tak tysiące chrześcijan werset 23 ale i oni, jeżeli nie będą trwali w niewierze zostaną wszczepieni gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie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 Ale wiem, że wszczepia się dobrą gałąź w nie najlepsze drzewo. Życie, które jest w tym gorszym drzewie, wydaje owoc na wszczepionej gałęzi. Paweł mówi, że Bóg postąpił wbrew naturze. Wziął niedobrą gałąź i wszczepił ją w dobre drzewo. Jakże powinniśmy być pokorni przed Bogiem i naprawdę wywyższać Jego łaskę okazaną nam. Werset 25 Nie chcę jednak, bracia, pozostawiać was w nieświadomości co do tej tajemnicy. Przestudiowałem w Nowym Testamencie fragmenty tekstów Pawła, w których stwierdza, że nie chce pozostawić braci w nieświadomości Doszedłem do wniosku, że prawie w każdym przypadku współczesny Kościół jest nieświadomy dokładnie tego, o czym Paweł pisał, że nie chce, abyśmy byli tego nieświadomi Od XIX wieków niewiele się zmieniło Nie chcę jednak bracia pozostawiać was w nieświadomości co do tej tajemnicy, byście o sobie nie mieli zbyt wysokiego mniemania że zatwardziałość dotknęła tylko część Izraela, aż do czasu, gdy wejdzie pełnia pogan. Kiedykolwiek Biblia mówi o odrzuceniu Izraela przez Boga, zawsze jest tam umieszczone mniej więcej takie zdanie, aż do czasu. To odrzucenie nigdy nie jest ostateczne i trwałe. Werset 26. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael. Jeśli Izraelem byliby ci, którzy są zbawieni, byłoby to stwierdzenie tautologiczne. Oznaczałoby one, że zbawieni będą zbawieni. To jest pozbawienie Biblii sensu. Cały Izrael będzie zbawiony, kiedy wejdzie pełnia pogan. Ci, którzy pracują na rzecz zbawienia pogan, tak jak my, automatycznie pracują na rzecz zbawienia Izraela, ponieważ kiedy wejdzie pełnia pogan, wówczas cały Izrael będzie zbawiony. Razem z ród mamy przywilej pracować ku wypełnieniu obu tych celów. Pracujemy ku zbawieniu Izraela i pracujemy ku zbawieniu wszystkich narodów. Mam nadzieję, że powiedziałem wystarczająco dużo, aby przekonać Was, że ta doktryna, teologia zamiany, nie pochodzi od Boga. Niestety jest ona bardzo rozpowszechniona, zwłaszcza tutaj, w Wielkiej Brytanii. Niektóre spośród kościołów doświadczających ostatnio nawiedzenia rozpowszechniają tę doktrynę. Mamy tu do czynienia z pomieszaniem. Czy wiecie, o czym mówię? Trochę dobrego, trochę złego. Czyli mieszanka. Chcę się podzielić jeszcze jedną obserwacją na temat obu doktryn. Teologii dominium i teologii zamiany. Obie są wyrazem dumy. W 11 rozdziale Listu do Rzymian, Paweł trzykrotnie ostrzega, abyśmy nie wzbijali się w pychę. Największym problemem w życiu każdego z nas, włączając w to mnie samego, jest duma. My, jako historyczne ciało Kościoła, Jesteśmy winni zalewu dumy i wyniosłości. Przejdźmy do ostatniego zagadnienia. Próbowałem wykazać, że w Kościele nastąpiło pomieszanie pewnych spraw. Jego rezultatem jest zamieszanie i niepokój. Dzisiaj w Kościele panuje ogromny rozgardiarz. Niektórzy ludzie, dostrzegając zło, skupiają się na nim i odrzucają również to, co dobre. Inni, widząc dobro, skupiają się tylko na nim i przyjmują także to, co złe. Taki jest rezultat wymieszania i zamętu. Podsumowując, chcę wyrazić moją osobistą decyzję. Zdecydowałem, że odrzucam to, co złe, a przyjmuję to, co dobre. Przeczytajmy na koniec kilka fragmentów dotyczących naszej odpowiedzialności w tej sytuacji. Zacznijmy od osobistej odpowiedzialności. Każdy z nas jest osobiście odpowiedzialny za rozróżnianie dobrego od złego. Nie możemy tego zostawiać nikomu innemu. Pierwszy list do Tesaloniczan, piąty rozdział, wersety od 19 do 21. Ducha nie gaście, proroc nie lekceważcie Wszystkiego doświadczajcie Wszystko badajcie, Biblia Tysiąclecia Co dobre, tego się trzymajcie Do Izraela przyjeżdżają ludzie, którzy mówią Nie musicie badać niczego, po prostu otwórzcie się i wszystko przyjmujcie Ja bym nigdy tego nie zrobił Jest to bowiem całkowicie sprzeczne z Pismem Świętym Ja będę wszystko badał, trzymał się tego, co dobre za to każdy z nas wierzących jest osobiście odpowiedzialny. Mamy obowiązek badania tego, co się nam prezentuje, przyjmowania tego, co dobre, a odrzucania złego. Na osobach usługujących również spoczywa odpowiedzialność. Chcę się na tym przez chwilę skupić. W liście do Hebrajczyków, 13 rozdziale, 17 wersecie, autor pisze Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. Niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę. Kaznodzieje, pastorzy, starsi, liderzy są przed Bogiem odpowiedzialni za ludzi, którym usługują. To jest ogromna odpowiedzialność. Nie mam nikogo konkretnego na myśli, ale chciałbym doradzić, że jeśli nie masz kwalifikacji koniecznych do prowadzenia Bożego Ludu w obecnych czasach, jeśli nie masz poznania Pisma Świętego, zrozumienia, umiejętności rozróżnienia i autorytetu, to lepiej zrezygnuj ze swojej funkcji, bo ściągasz na siebie potępienie. Z moich obserwacji wynika, że w dobrze funkcjonujących kościołach Przywództwo charakteryzuje się autorytetem, umiejętnością rozróżniania i odpowiedzialnością. Oczywiście nigdy nie jest doskonałe. Jestem przygotowany na to, że może się wydarzać wiele głupstw. Niektóre z nich może nawet sam zrobię. Ale chcę mieć pewność, że całość tego, co jest przekazywane, pochodzi od Boga. To daje równowagę mojej duszy, co jest przecież niebagatelną sprawą. Dlatego pastorzy, liderzy, starsi pamiętajcie, że w dniu sądu zostaniecie przez Boga rozliczeni z ludzi, których prowadziliście jeśli ich zwiedziecie to biada wam, biada to jest poważna odpowiedzialność powiem o jeszcze jednej rzeczy, która bezpośrednio się z tym wiąże każde proroctwo ma być osądzone niech dwóch albo trzech prorokuje a reszta osądza nie można pozwolić, aby proroctwo zostało nieosądzone. Jeśli nie jesteście przygotowani na osądzenie proroctw, to na nie nie pozwalajcie. To nie znaczy, że mamy urządzać sąd nad każdą proroczą wypowiedzią, ale znaczy to, że musimy rozstrzygnąć, czy mówi Duch Święty, czy jakiś inny duch. To jest wielka odpowiedzialność. Zbliżamy się do końca. Nie wierzę w samo nauczanie ludzi, ale wierzę w nauczanie i doprowadzanie ich do miejsca decyzji. Kto z Was kocha swój kraj? Pozwólcie, że podniosę obie ręce. Jestem Brytyjczykiem i kocham swój kraj. Mam amerykańskie obywatelstwo i moja żona jest Amerykanką. To jest dla mnie błogosławieństwem, ale jestem tak samo Brytyjczykiem jak wszyscy inni tutaj. Nie możecie być bardziej brytyjscy niż ja jestem. Dorastałem w szkole, gdzie wszyscy nosili krewaty, zachowywali zimną krew i kultywowali tradycje swojego kraju. Kształciłem się w samym centrum tego wszystkiego. W Eton i Cambridge. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak to wtedy wyglądało. Możecie mi wierzyć, że nie było to dobre ale troszczę się o Wielką Brytanię. Czuję się za nią odpowiedzialny. Pragnę zobaczyć brytyjskich chrześcijan, jak podnoszą się i stają prawdziwym Bożym ludem. Właśnie dlatego dzielę się tym posłaniem. Pomyślałem o mojej pierwszej żonie Lidii, która była Dunką. Była Dunką, ale była bardzo probrytyjska. Nikomu by nie pozwoliła wypowiadać się przeciwko Brytyjczykom. Kiedyś rozmawialiśmy na temat Wielkiej Brytanii i ktoś powiedział, że Wielka Brytania już nie jest wielka. Lidia powiedziała wtedy, że znowu będzie wielka, ale w duchu. Myślę, że było to prorocze. Wierzycie w to? Amen. Powstańmy i chwalmy Pana. W celu uzyskania informacji o warunkach nabywania książek i kaset z nauczaniem doktora Dereka Prinsa prosimy kontaktować się z naszym Instytutem. Instytut Dereka Prinsa ulica Wesoła 9 20103 Lublin. Telefon 285 39 fax 214 75, kierunkowy do Lublina 081.